Rozważania o wojnie domowej. Taśma druga, ścieżka druga. Rozprawiano i postanawiano o sposobach wykonywania rozporządzeń władzy. Zajmowano się również opieką społeczną. Zarządzano wspólnym majątkiem parafialnym. Teraz skonfiskowanym przez państwo. Aż do końca stary porządek królewski składał się właściwie z mnóstwa parafialnych małych republik autonomicznych, których obywatele stroili się nawet dla odróżnienia w kolory odmienne od sąsiedzkich. Sympatyczny ten, pewnie tylko z historycznej oddali, system zwątlał i spruchniał. Reforma stała się koniecznością. Nowo wprowadzone gminy otrzymały uprawnienia rozległe, wykonywały nawet niektóre funkcje sądownicze. Władze pochodziły wyłącznie z wyborów. W głosowaniach mogli uczestniczyć tylko obywatele czynni. Dostęp do godności radnego gminy otwierał podatek równy cenie dziesięciu dni pracy najemnej. Chłopi ubodzy stracili swe dawne uprawnienia. Pojęcie konieczności dziejowej otwiera niekiedy drogę do groźnego absurdu. Ciągle czai się między ludźmi pokusa ostatecznego uporządkowania świata wynikła z przekonania, że dotychczasowa historia była właściwie omyłką. Niewiele krajów potrafiło się zabezpieczyć przed przywódcami nie żywiącymi wątpliwości, że prawidłowa historia zacznie się dopiero od nich. Konieczność polega właśnie na nieustannej naprawie, bo porządku idealnego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Jedynym dorobkiem narodów jest to tylko, co wytworzyła ich własna, indywidualna i zbiorowa przeszłość. To ona dopracowała się w przeciągu wieków Wartości bardzo nieraz względnych, lecz takich, którym ludzie gotowi są dochować wierności do zgonnej. Doświadczenie zaleca ostrożność. Nie tylko dlatego, że nadmiar reformatorskiej romantyki pobudza operowanych do oporu, też niekiedy absurdalnego. Dlatego również, że nie liczący się z niczym karczunek owych wartości upadla człowieka czyja postać bardziej przeozdabia Francję. Figura chłopa, Cattelino, co rozjątrzony do żywego, wystąpił przeciwko reformom zarówno niewczesnym, jak i zbawiennym i poległ z różańcem w dłoni, czy też moralny wizerunek królewskiego chrześniaka Ludwika Fréron, który najpierw w imię czerwonych ideałów topił we krwi południe kraju, potem zaś w chwili bardzo właściwej zajął poczesne miejsce wśród białych pałkarzy. Postarajmy się zapomnieć na chwilę o programach. Pozostańmy przy tym, co stanowi o godności człowieka, którą z tych dwóch postaw życiowych zalecić by należało jako wzór. W tej wierze pragnę żyć, jak i umierać, kazał Villon mówić swej matce o sobie nie niczego poza własną parafią. Katelino, jego liczni sąsiedzi i kumowie wcale się początkowo nie porywali przeciwko rewolucji. Jednakże twórcy nowego porządku za mało świadczyli szacunku sprawom, które postanowili do gruntu zmienić. Dawno już temu powiedziano, że adwokaci wiodący Rej w konstytuancie po prostu odłożyli na bok kajety skarg, zapomniawszy o ich zgrzebnej nieraz treści, wyemigrowali w świat własnych teoretycznych koncepcji. Matematyk Condorcet niedarmo nazwał tę konstytuantę zgromadzeniem 1200 metafizyków. Najbardziej republikańsko myślący historycy nie przeczyli, że konstytucja cywilna kleru była politycznym szaleństwem. Kajety skarg spisane w jakimś procencie przez księży zajmowały się dolą i rolą duchowieństwa. Oburzeniu na luksus wśród biskupów Towarzyszyło ubolewanie nad biedą niektórych proboszczów, zwłaszcza zaś wikariuszy. Niewiele upłynęło czasu i oto ujrzano, że ogromna większość miejscowych kapłanów przetworzona została w coś w rodzaju zwierzyny łownej. Przez wieki wespół z wiernymi tworzyli oni parafialne republiki autonomiczne. Teraz musieli się kryć, ponieważ odmówili przysięgi na ową konstytucję, pozbawiającą ich właściwie charakteru duchownych katolickich. Metamorfoza była równie nagła jak niepotrzebna. Deklamacje na temat miłości dla ludu nie mogły naprawić skutków pogardy dla jego uczuć. Sam sężyst mawiał melancholijnym zapewne tonem Lud wiekuiste dziecko. Podobna postawa przytrafia się dość często rozmaitym trybunom, skłania ich do prowadzenia nieletnich ku przymusowemu szczęściu. Aż do roku 1791 włącznie było spokojnie w kraju, od południa przylegającym do ujścia Loary. W marcu roku 1793 500 parafii porwało się do broni. Amazonka wandejska, uczestniczka wojny, markiza Maria Luisa Wiktoria Rojaquelin Primo Voto de l'Escir napisała w swym pamiętniku, że walczono nie z wyrachowania, lecz w imię zranionego uczucia, z rozpaczy. Odnalazło się zatem w starym i białym tekście słowo użyte również przez Jean Paul Marata. Lud podniósł się od razu, ponieważ pierwszy przykład oddziałał na umysły nastrojone do rewolty. Za głęboko, Nazbyt brutalnie naruszony został ład istniejący od wieków Byłoby ciężkim błędem twierdzić, że ludzie do niego przywykli Oni stanowili tego ładu najistotniejszą część składową Panu Delbe nie dane więc było zażywać spokoju w jego la loge, Która jeśli wierzyć starym sztychom w niczym nie przypominała pałacu Wbrew własnej woli dostał się na ścieżkę heroiczną i wytrwał na niej do końca. Historycy wcale nie uważają przyczyn fenomenu wandyjskiego za wyjaśnione. Wręcz przeciwnie, twierdzą, że prawdziwe badania naukowe dopiero się rozpoczęły. Sto lat temu można było poprzestawać na cytowaniu listów komisarzy politycznych, którzy... Odsyłając z konwencji zdobyte, czy też pozbierane na drogach od rotu Wandejczyków insygnia religijne pisali Pokażcie to ludowi Paryża, niechaj wie, jakimi sposobami oporni księża oszukują wieśniaków i wiodą ich do zbrodni. Dzisiaj nikt nie skreśla kwestii wiary z historycznego rejestru. Wszyscy chyba natomiast odżegnywują się od teorii o przemożnej roli machinacji kleru. Propaganda polityczna z reguły trudni się wulgaryzowaniem historii Niedawno rozpoczęte badania prawdziwie naukowe przyniosły już jednak zdobycze wielkiej wagi Stwierdzono na przykład głębokie ubóstwo Wandei Dowiedziono, że w niektórych jej parafiach połowa ludności musiała korzystać z opieki społecznej Teoretycznie rzecz biorąc Nędzarz powinien być zwolennikiem rewolucji Ale tamta rzeczywista Niewyimaginowana rewolucja po to zniosła przywileje herbu, by na ich miejsce postawić prawo pieniądza. Niekiedy żmudne badania naukowe potwierdzają myśli i wypowiedzi, które można było uważać za pozerskie i fałszywe. Uczony dochodzi na przykład do wniosku, że w Wandei każdy starał się trzymać swego obyczaju, dzwonnicy swej parafii i swego proboszcza. Przedśmiertne wyznanie generała Delbe zawiera tę samą treść. Szkic literacki nie ma prawa. Autor jego nie powinien też żywić zamiaru zastępowania historii naukowej. Dzięki niej przyszłość pozna strukturę kraju, ekonomiczną, społeczną, prawną i kulturalną sytuację jego mieszkańców. Całokształt tych stosunków wywierał wpływ na postępowanie ludzi. Lecz literatowi wolno już teraz interesować się naturą bodźców oddziaływujących na nich bezpośrednio. Żadna przecież z działających osób nie ogarniała myślą całej, niezmiernie skomplikowanej problematyki regionu nawet. Już nie mówiąc o całym państwie. Zgłębi on dopiero nam współczesny historyk, postępujący z rozwagą, starający się nie stracić z oczu żadnego szczegółu. Rezultat jego pracy nosić będzie charakter spokojnego komunikatu. Powstaniec zaś Wandejski działał pod wpływem emocji. Wielorako uwarunkowane bodźce do niego docierały w postaci wstrząsów psychicznych i moralnych. Obrażone uczucie pchało do obrony umiłowań, do walki, zemsty i ofiary. Powołaniem literatury jest przenikanie tej właśnie sfery faktów jak najbardziej realnych. Trzeba teraz opuścić na chwilę ziemię wandejskie, by przenieść się za Loarę do Bretanii. Nie będzie w tym przesadnej dowolności, wiadomo przecież, że obie prowincje odegrały w dziejach ówczesnych rolę mateczników kontrrewolucji. W Bretanii właśnie przytrafił się wypadek dość wyraziście malujący rolę emocji. Opowiedzieć wypadnie pokrótce o ostatniej przygodzie markiza Armanda de Rueri. Zapożyczając się poważnie u Gabriela Lenotr, który źródłowo przestudiował dzieje jego żywota. Nie był to już człowiek młody i taki w dodatku, co z niejednego pieca chleb jadł. Urodzony w roku 1750 w pięknym Fougere, o którym przyjdzie jeszcze wspomnieć, za młodu kochał się, pojedynkował, próbował nawet samobójstwa. Walczył w Ameryce o wolność Stanów Zjednoczonych, zasłynął tam pod pseudonimem Pułkownika Armand Wróciwszy do Francji Namiętnie wdał się w spór Szlachty i Kleru z rządem królewskim Zmierzającym do reform Które może zapobiegłyby rewolucji Uprawiał opozycję tak stanowczo Że na czas pewien Dostał się pod klucz do Bastylii. Kiedy jednak Paryżanie Zburzyli ten przybytek niewoli Mniemając jak głoszą niektórzy Że znajdą tam się Znaczne zapasy mąki na chleb markis de ruery przerzucił się na stronę tego, który go poprzednio więził. Został organizatorem i szefem asocjacji bretońskiej, spisku mającego na celu przywrócenie pełni praw królowi. de la Ruerie liczył na pomoc ze strony tych samych Anglików, z którymi dopiero co skończył się bić za oceanem. O konspiracji bretońskiej dobrze wiedział, miał w niej swoich ludzi danton, Dobry minister policji trzyma zawsze w pogotowiu ze trzy spiski i dwa zamachy stanu. Co prawda Danton piastował wówczas tekę ministra sprawiedliwości, nie zaś policji, ale to na jedno wychodzi w czasach dyktatur. Penetrowanie prawicowych sprzysiężeń mogło się wielorako przydać. 12 stycznia 1793 roku o drugiej nad ranem Markis przyjechał konno do zamku La Guillomare, należącego do konspiratora o tym nazwisku. Zamierzał zabawić krótko, lecz niespodziewana choroba zatrzymała go najpierw w łożu pałacowym, potem chłopskim łóżku, bretońskim, przypominającym ustawioną na boku szczelnie zamkniętą szafę. Dopływ powietrza zapewnia tam wąski i długi prostokątny otwór biegnący pod górną krawędzią sprzętu, Zaopatrzony w balaski Ludzie nie tylko śpią Lecz i rozbierają się do snu W ciemnym wnętrzu Funkcjonariusz Muzeum Nantejskiego Zapytany o powód takiego postępowania Odpowiedział zwięźle "Parpider". De La Ruerie wrócił do pałacowych wygód z chaty chłopskiej Gdzie go doraźnie ukryto Przed żandarmami republikańskimi Powoli powracającemu Do zdrowia Jeden z towarzyszy codziennie odczytywał gazety. Pewnego wieczoru szósty zmysł konspiratora wyczuł widocznie zmianę w zachowaniu się otoczenia. Skarżąc się na pragnienie, rekonwalescent przerwał nagle lektorowi, wysłał go po napój. Chcąc nie chcąc, człowiek wyszedł, odkładając pismo na z kominka. Po chwili rozpaczliwy krzyk poderwał na nogi domowników. Nieprzytomny markiz... Zdarzał się w konwulsjach podywanie, Wołał o konia i broń. Nie odzyskał już świadomości. Zmarł 30 stycznia nad ranem. Na miejscu, gdzie go pochowano, stoi dziś żelazny krzyż, na którym oprócz nazwiska i daty zgonu widnieją jeszcze słowa. Chorobą, która go zabrała, była wierność. Po wyjściu lektora z pokoju, z więzień Bastylii sam sięgnął po gazetę i przeczytał to, co przed nim tajono. Pismo zawierało wiadomość o ścięciu Ludwika XVI. Opis egzekucji. Mieści się w granicach tzw. prawidłowości, że arystokrata zwalcza królewskie pomysły ograniczenia przywilejów. Nagła zmiana frontu również nie jest niczym nadzwyczajnym. Konstytuanta uchwaliła wszak całkowite zniesienie praw feudalnych. Z pobudek klasowych można prowadzić taką czy inną politykę, spiskować, popychać do wojny domowej, nawet oglądać się na pomoc zagranicy. Z pobudek klasowych nie dostaje się jednak zazwyczaj wstrząsu nerwowego zakończonego śmiercią. Dla Markiza, de la Ruerie i dla milionów innych Francuzów rozmaitego stanu królewskość była świętością. Sam ustrój określało się jako La Monarchie des droits divin. Najistotniejszym obrzędem koronacji było pomazanie olejami świętymi i nic nie znaczyła wiedza o tym, że podczas sakry Karola VII zawierającą ją ampulkę trzymał marszałek Gilles de Ré. Patriotyzm, uczucie zrodzone z konkretu i na nim polegające u wielu odnosiło się przede wszystkim do osoby panującego. Ona była widomym, żyjącym symbolem narodu, zwornikiem ponad wszelkie nasze wyobrażenia zróżnicowanej całości. W początkach roku 1789 w miejscowości Vitrol de Martique uchwalono jawnie i oficjalnie, że król Francji będzie uznawany w Prowansji nie inaczej niż jako jej hrabia. Jednocześnie w Sker koło Konkarno nakładano na delegatów do Stanów Generalnych obowiązek baczenia pod groźbą infamii, by nie stała się najmniejsza krzywda warunkom zjednoczenia księstwa Bretanii z koroną francuską, paragrafom układu małżeńskiego księżniczki Anny. Poślubiła ona, jak wiadomo, najpierw Karola VIII, a po jego rychłej śmierci Ludwika XII. Pierwszy z tych związków zawarto na rok jeden przed odkryciem Ameryki przez Kolumba, drugi w siedem lat po tym pamiętnym wydarzeniu. Mieszkańcy saint -Yon, położonego w dzisiejszym departamencie tern Garonne, słali pod stopy monarsze oryginalną prośbę, niechże wreszcie obywatele Langwedocji przestaną traktować ludzi zgłędny jak nieprzyjaciół, niechaj ustaną rozmaite kosztowne przedsięwzięcia kryminalne nad brzegami garonny parafianie z najrozmaitszych odciętych od świata zakątków owych republik autonomicznych mających za centrum dzwonnicę kościelną oczekiwali ratunku i pomocy od króla na swój niepojęty dla nas sposób uznawali go za władcę całej ojczyzny zaryzykować wolno twierdzenie że ich staroświecki patriotyzm o wiele łatwiej było obrazić niż nam współczesny Wystarczyło naruszyć tradycję regionu, ojcowizny, któregokolwiek ze składników mozaiki państwowej. W tych warunkach nie tylko Anglik lub Niemiec mógł być łatwo uznany za wroga kraju. Ani wątpić, że ten system państwowy nadawał się już przede wszystkim do muzeum. Przenosin dokonano jednak w sposób aż za nadto bezceremonialny. Pogwałcono granicę, jaka oddzielać musi zawsze Niezbędne reformatorstwo od doktrynerstwa ożenionego z rządzą pełni władzy. Wystawa Paris de Notre Dame, której zawdzięczam możność obejrzenia czcigodnego szkiełka z IV stulecia, prezentowała również smutną pamiątkę po daremnych wysiłkach zdrowego rozsądku. Był to pokaźnych rozmiarów afisz. 14 lutego 1790 roku wydrukowany przez policję na zlecenie mera Paryża. Mieszkańcy miasta zostali wezwani do iluminowania domów, a to z racji uroczystego deum w katedrze, które miało zostać odśpiewane na znak wdzięczności Bogu za ścisłą unię monarchy z narodem. Nabożeństwo rzeczywiście odprawiono w obecności Ludwika XVI i Marii Antoniny. Było to już po zburzeniu Bastylii, deklaracji praw, obaleniu przywilejów feudalnych, po ustawie o nowym podziale administracyjnym, lecz przed nieszczęsną konstytucją cywilną kleru oraz innymi ideologicznymi zboczeniami. Gdyby sprawy potoczyły się w tym duchu, którym tchnął ów afisz, nie doszłoby pewnie do takich osobliwości jak okrzyk precz z narodem wznoszony w masze kul. Napoleon Bonaparte nie zostałby cesarzem, a Francja nie straciłaby raz na zawsze rangi pierwszego mocarstwa na zachodzie. Pewnie ona zamiast Anglii zapanowałaby nad morzami. Historyczną rację mieli zapewne tacy ludzie jak Mirabeau, bracia Lamet, Dippor, Barnaf, co chcieli w roku 1791. Zatrzymać rewolucję To znaczy w monarchii konstytucyjnej Ustabilizować jej Najważniejsze, jak najbardziej Zdolne do dalszej Ewolucji zdobycze Nie wiadomo Czy Marquis de la Ruerie Był jedynym Francuzem, którego Nerwy nie wytrzymały wstrząsu Louis Blanc Autor niepodejrzany O monarchistyczne sympacje Umieścił w swym dziele raport 24 stycznia 1793 roku wysłany przez urzędnika Sable Dolon do władz Departamentu Wandei. Ogłoszenie o osądzeniu Ludwika Kapeta zostało wczoraj bardzo źle przyjęte. W klubie przyjaciół wolności pewne osoby nie zawahały się nazywać zbrodniarzami przywódców, którzy skazali Ludwika na śmierć. Dzisiejszego rana wszystkie twarze nosiły wyraz posępny i skoncentrowany. Po wybrzeżu krążyły grupy bardzo podnieconych marynarzy. Od czasu do czasu widziało się tam groźne gesty. Po wsiach wyrok wywrze wrażenie jeszcze gorsze. Trzeba czuwać. Trzeba było czuwać również nad granicami. Bo się poprzednio wypowiedziało wojnę i po raz pierwszy w dziejach Francji Wziąć przymusowo pod broń tysiące chłopów rozjątrzonych właśnie do żywego. Okoliczności zmusiły konwencję do wezwania na pomoc wielkiej masy gruntownie niezadowolonych ludzi. Wypadnie raz jeszcze powrócić do zamku La Guillomare, bo doszło tam do rzeczy zasługujących na uwagę i zgodnych z niektórymi wyrażonymi poprzednio domysłami. Cmentarz parafialny znajdował się w miejscowości strzeżonej przez żandarmów. Zwłoki markiza de la Ruerie pochowano więc cichaczem nocą w lasku przylegającym do ogrodu pałacowego. Zasypano je obficie niegaszonym wapnem. Lekarz dokonał na trupie głębokich nacięć, by przyspieszyć rozkład. Towarzysz i sługa zmarłego, ów właśnie niefortunny lektor nazwiskiem Saint-Pierre, przeniósł się do innego ogniska konspiracji, do zamku foss in Gang. Napotkał tam znanego sobie od dawna, cieszącego się pełnym zaufaniem spiskowca, doktora Chevetel. Opowiedział mu o wszystkim, co zaszło. Nie wspomniał jedynie o miejscu zakopania zwłok, gdyż nie był obecny przy pogrzebie. 25 lutego nad ranem żandarmeria i gwardia narodowa zapełniły pałac La Mare. Doktor Chevetel był w konspiracji uchem i okiem D'Antona. Złożył doniesienie zaraz po wysłuchaniu zwierzeń z rozpaczonego Saint-Pierre. Rewizje i przesłuchiwanie domowników nie przyniosły pożądanego przez władzę rezultatu. 26 lutego, wczesnym porankiem, gdy cała rodzina właściciela zgromadzona była w pokoju parterowym, szef poszukujących zwrócił się do pani de la Guillomare. Obywatelko, nasza misja jest skończona. Czy nadal twierdzisz, że były markis de la Ruey nie znalazł już schronienia w tym domu? Zanim zapytana zdążyła coś powiedzieć, potoczyła się jej pod nogi, dobrze już pewnie nadżarta przez wapno głowa ludzka wrzucona przez otwarte pchnięciem od zewnątrz okno. Żandarmom udało się spoić i przekupić ogrodnika, który wskazał grupę. Normalnym już wtedy z Paryża się wywodzącym obyczajem zatknięto na bagnet głowę Markisa obnoszono triumfalnie po całym pałacu z przyległościami. W doszczętnie obrabowanym domu pozostały tylko dwie córki państwa de la Guillemarée. Ich rodzice, bracia i domownicy wraz z ogrodnikiem donosicielem powędrowali do miasta pod konwojem. Mężczyźni szli skuci wspólnym łańcuchem. 18 czerwca Ścięto w Paryżu wszystkich. Równy tuzin osób. Wieści o wypadkach tak malowniczych, jak argumentowanie przy pomocy wrzuconej nagle przez okno głowy trupiej, rozchodzą się zazwyczaj dość szeroko i w odpowiednim upiększeniu. Barwy opowieści gęstnieją, zamiast blednąć. Koszmary z La Guillomare zaliczyć należy po prostu do bardzo bogatego cyklu przygrywek. W rozmaitych wariantach powracał ciągle w tej muzyce główny motyw krwinie czystej, której rozlewaniem wolno i należy się chełpić. Bez zegara nie ma historii, powtórzmy. Wszystko to działo się przed rozpaczliwym porywem chłopów wandejskich. Opisy okrutnych wydarzeń przeszłych przeżywa się mimo wszystko tak samo jak lekturę powieści. Można zapamiętać fakty, oburzać się nimi, Wydatnie wzbogacić wiedzę o rozmiarach strefy możliwości ludzkich. Z reguły braknąć musi motywu, który najsilniej oddziaływał na świadków czyli ludzi współczesnych owym wypadkom. Poczucia krzywdy osobistej wynikłej z obrazy żywych umiłowań, a chociażby nawet z lęku jedynie. Uporządkowany pięknie, wymuskany cmentarz paryski, chapelle expiatoire, Mieści groby Ludwika XVI i Marii Antoniny, mogiły wielu innych ofiar terroru, wśród nich samej Charlotte Kardei, ani mgiełki tam z tych mrocznych pasji, które uzbroiły ją w nóż. W Concierge w celi królowej przewodnik zatrzymuje się przed tablicą pamiątkową, poświęca sporo czasu na opowiadanie o cierpieniach Marii Antoniny. Potem oszczędnym gestem wskazuje sąsiednią komory i powiadamia jednym zdaniem, że tam spędził noc przed śmiertną Danton. Ciekawy sposób postępowania w państwie, które całe wachlarze i pęczki trójbarwnych, więc rewolucyjnych sztandarów codziennie umieszcza na byle komisariacie policji, a swój republikański porządek i frazeologię wywodzi raczej od Dantona niż od Ludwika. Pogardliwy gest stróża zabytku można zresztą uważać za dodatkową atrakcję, za sensacyjny towar przeznaczony dla międzynarodowej publiczności. Lecz jeśli nawet lekceważenie pamięci Trybuna jest szczere, to cele conciergerie uległy jednak gruntownemu przewietrzeniu, aczkolwiek przewinęło się przez nie około 2300 osób skazanych na gilotynę. Już raczej, gdzie indziej niż tam, szukać należy prawdy o odczuciach sprawców obydwu terrorów. Ryzykuje twierdzenie, że jedna tylko kategoria pamiątek i dziś jeszcze prowokuje widza do zaciskania szczęk w paroksyzmie złości. Zauważywszy cudzoziemców, proboszcz Wisuar zaprowadził nas przed średniowieczny fresk przedstawiający sąd ostateczny, i w jego obliczu uraczył oracją tej treści. Oglądacie Państwo romańskie kościoły Owerni, to znaczy najpiękniejszą architekturę we Francji, to znaczy największą architekturę świata. Mało widziałem, doszedłem jednak do nieśmiałego wniosku, że jeśli pasterz z Isuar pomylił się, to chyba niezbyt znacznie. Zbliżać się do jego przekonań zacząłem zresztą nieco wcześniej, w clermont ferrand stanąwszy przed kościołem Notre-Dame-du-Port. Nieustanne zmiany gustów ludzkich sprawiły, że z dwóch bocznych, w tej samej ścianie umieszczonych portali, jeden tylko zachował styl dawny, gdy drugi przybrać z czasem zdążył kształt gotycki. Tak bliskie sąsiedztwo dwóch porządków architektonicznych, Pozwoliło utwierdzić się w bluźnierczym sądzie, że tanio-efekciarski, nowobogacki, chciałoby się rzec, bywa gotyk. Kamienne figury wypełniające tym panon portalu romańskiego były kalekie. Dłuta i młoty cnotliwych czcicieli rozumu pozbawiały je głów. Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma druga. Koniec ścieżki drugiej